Bye. <laughs> Serdecznie witam wszystkich moich drogich słuchaczy i witam z wagonu Eurocity pociągu relacji poznań berlin Hauptbahnhof. a w zasadzie witam dokładnie z e, toalety taka ładna zielona toaleta i jak wszedłem do toalety pachniało pachniało i jest czysto podobno właśnie pociągi Intercity i pociągi e, PKP Cargo to są jedynymi spółkami PKP, które przynoszą dochody. I nie dziwię się, bo jest mydło, jest papier, jest ciepła i zimna woda. Pachnie, chociaż może toaleta nie jest najpiękniejsza, ale nie sprawia odruchów wymiotnych, tak jak kiedyś Martin w swoim podcaście, chyba w Masie Krytycznej, kiedyś mówił. Zatem zapraszamy dzisiaj na podcast Berlin moje miasto. Mączki. Zatem dzisiaj znajdujemy się w Berlinie, Berlin Wschodni, stacja Ostbahnhof. Jak już wspomniałem, miałem wysiąść na, na, na głównym, ale mówię, e, wysiądę sobie tutaj i zobaczymy jak to jest. Mam dużo, dużo, dużo czasu. Zobaczymy co dla Państwa przygotowałem. Myślę, że zmieści się to może w jednym, a może w dwóch podcastach. Montuję na żywo i mówiąc szczerze, nie wiem ile tego materiału mam, ale chodziłem sobie po ulicach i nagrywałem. Czy się to Wam spodoba, czy nie? To już nie ode mnie zależy. Zapraszam. Miasto moje. W tobie. Moje...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 Zatem zobaczymy, co się dzieje na pełną niemieckiej partii demokratycznej. Co młodzi mają do powiedzenia? Erich Michor Unsere Sozialistische Einheitspartei Deutschland feiert ihren 40. Geburtstag und wir Pioniere sind stolz darauf, euch, liebe Genossen, gerade heute unsere Grüße überbringen zu können. Herzlichen Glückwunsch! Co na to Erich? Co Erich myśli? Co jest? Z drugiej strony Bramy Brandenburskiej, bo dokładnie wiemy, że tam gdzie była, tam gdzie jest Brama Brandenburska przebiegał kiedyś mur berliński. Co jest po drugiej stronie? Bramy z nie i jak wygląda z nienawitem ten Dasz West Berlin. beginnt das Reich der Stummpolizei, des amerikanischen Dollars, der amerikanischen Soldateska, der Gangster und Börsenjobber. Zobaczmy teraz, posłuchajmy raczej, e, reklamy Wartburga 1000. A co? Proszę bardzo, 30 Sekund. Dla Wartburga. Kilometer. Ausgezeichnete ja Straßenlage. Der neue Wartburg 1000. Ein echter Fünfsitzer. Kofferraum für 57 Fußbälle. Modernste Karosserieform. Der neue Wattburg 1000 aus der Wattburgstadt Eisenach. Posłuchajmy teraz samego Ericha. Honeckera. Posłuchajmy, co mówi. Dużo, dużo ciekawych. Was ist die Deutsche Demokratische Republik der Westgrenze der Länder in Europa als Wellenbrecher gegen neonazismus und chauvinismus bewährt. Wie die Sowjetunion, die uns befreit hat, Pan Adolf i pani Ewa cof Cofnijmy się troszeczkę w czasie I posłuchajmy jak to Adolf i Ewa oszukiwali. Oh, We're going to go Was all the bardzo. way And die together like Hitler and Eva Braun We do everything together, yeah? Yeah You got your poison? Mm. Okay, one Dwa, trzy. You you didn't do it. You didn't do it, Isa. Okay, okay, all right. Well, this time we really have to do it. Okay, I. Right, okay. okay, okay. One, two. Ah! <coughs> you want me to kill myself and you're not going to. You suck. You suck. You suck. <coughs> I na sam koniec bardzo bardzo przyjemna niemiecka piosenka. Proszę bardzo. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Tele-Einkaufskanal der Deutschen Demokratischen Republik, diesmal aus dem Ossi-Laden in Köln. Die Partei, die Partei, die hat immer recht und genossen, es bleiben dabei. I na sam, na sam koniec, dlaczego by nie, dlaczego by nie powiązać tego wszystkiego z, ze ślubem? Proszę posłuchać troszeczkę... Marsza Medelsona. Dlaczego Marsz? Dlaczego Marsz? Otóż jeden z pierwszych na świecie polskich podcasterów, Hugo Kosiński, um, wstąpił w związek małżeński w zeszłej niedzieli, czyli podcast Nie Tylko dla Orów. Moja osoba życzy mu wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Um, Hugo i Martin byli jednymi z Prowodyrów całego polskiego podcastingu Jacek zaczął w, w, na początku a potem Hugo i Martin byli jednymi z pierwszych właśnie którzy zaczęli, zaczęli się udzielać, zatem Hugo, niech Ci ziemia lekką będzie i wszystkiego dobrego wracamy wracamy do podcastu nie tylko dla rów, może jeszcze jedna reklama a niech będzie, trabant, a proszę bardzo może Hugo sobie trabanta kupi na prezent ślubny, proszę bardzo, Hugo Vier Trümpfe mit dem Trabant 601, bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig, schnell, ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Die tak wyglądają wiadomości, czyli zapraszam dzisiaj na podcast berliński. Przepraszam za to moje osobiste wycieczki, takie troszeczkę może dla niektórych niesmaczne, ale troszeczkę zawsze wygrzebuję z przeszłości, zawsze na początku podcastu Moje Miasto. Tym razem Moje Miasto Berlin. Byłem w ostatnio, troszeczkę połaziłem, nogi mnie bolały i pomyślałem, że dlaczego by nie? Dlaczego by nie chodzić po mieście i ponagrywać troszeczkę inaczej niż to zazwyczaj bywa? Nie będzie tym razem żadnych gości. Będę chodzić z mikrofonem i mówił moim drogim słuchaczom, co widzę przed sobą, co widzę po lewej, po prawej, i po prostu zobaczymy jak to wyjdzie Mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Zatem Hugo, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I moi drodzy słuchacze lecimy z tym podcastem, lecimy na stację Ostbahnhof, gdzie czekają na mnie właśnie wartburgi i tryskawki.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 Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać <głosy> podcastu Na szagę. który kręcą dla Was Dorota i Bart. To jest teraz zaskrzywione. <głosy> o widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przez milionami słuchaczy. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. Halo, halo, mega stocja słucham. Halo, halo. Halo, mówi Mariola. Mariola mówi, tak? Ale masz dzisiaj męski głos, Mariolo. A Mariola jest bardzo męska. Loja... Od... Jola lojalna... O kurczę... Prostawiona dla stołu z powyłamowanymi nogami od Joli lojalnej! W tym mieście jest wielu interesujących Interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orłów. Serdecznie witam, moi drogi słuchaczy. Zatem Berlin. Znajdujemy się na stacji Ostbahnhof. Miałem sobie wysiąść na Hauptbahnhof, ale zobaczyłem, że z tej stacji widać o wiele lepiej wieżę na Aleksandry Plat, do której chciałbym się udać. I zatem stacja Ostbahnhof. Stary, stary, enerdowski Berlin. To jeszcze tutaj te tereny. Chyba um, lato. Wszędzie lata, pełno tego białego w powietrzu. Um, wyszedłem ze stacji. Cichutko, spokojniutko. Mamy poniedziałek, godzinę 14.00. Samolot mam dopiero o 23, więc mam mnóstwo, mnóstwo czasu, żeby polić po Berlinie. Zresztą taka była moja intencja, żeby wyjechać z Poznania szybciej i pochodzić po Berlinie, do którego mam sentyment, do którego lubię wracać, do którego hmm, czuję coś... Dziwnego, jak już wspomniałem kiedyś w dawnych dawnych podcastach z mamą bardzo często do Berlina przyjeżdżaliśmy, gdyż mama jako rzemieślnik i krawcowa, że tak powiem um, prowadziła własny zakład krawiecki, była szefową, miała pod sobą kilkanaście babeczek, które szyły, właśnie jakiś pociąg jedzie, a w zasadzie metro można powiedzieć, czyli uban, uban bardzo często co tydzień, co dwa tygodnie przyjeżdżałem z mamą do Berlina mając 10, 9, 8 lat i mama zazwyczaj mnie na Aleksanderplatz zostawiała, um, dawała z 10 marek do ręki i ja sobie radziłem bardzo świetnie, za 3-4 godziny wracała i wracała już z belkami materiału, do którego jeździła do Berlina Zachodniego, wtedy pamiętam były małe problemy z tym wszystkim, żeby to zażyć, ale mama była zawsze rezolutna, bardzo zawsze... Taka światowa, że tak powiem. Zatem znajdujemy się przed stacją Berlin Ostbahnhof. Oczywiście nieśmiertelne kury wurst, Tutaj sklepik widziałem, taki mały w ogóle jest tutaj markecik. Ale to nie jest główną rzeczą. Zaraz przed stacją Ostbahnhof w Berlinie znajduje się galeria Kauhof i przed tą galerią widzę, właśnie Wartburg stoi. Stoi Wartburg, stoi mnóstwo Wartburgu w ogóle. Proszę sobie wejść potem na stronę Flikra, dam link i zobaczyć cuda Nerdowskiej motoryzacji. Mamy Wartburga przede wszystkim, zaraz podejdę do niego, to jest taki kawa z mlekiem, kolor Wartburg 311 Limuzyn. Silnik trzycylindrowy, dwutaktowy, pojemność 900 cm. Leistung, to znaczy moc. 38 koni, prędkość 115 i był produkowany w 1000, od 1955 roku do 1965 roku. Cena na tamten czas 16 tysięcy marek wschodnich. Tak to wyglądało. Dość ładny samochód, takie malie. Dość co tak powiem ciekawe. Z przodu mamy znaczek Automobil Werk Eisenach, czyli tutaj właśnie w Eisenach zostały produkowane. Drugi samochód, proszę sobie zobaczyć na stronę, jest zupełnie mało taki enerydowski, Melkus RS 1000, czyli e, trzycylindrowy, pojemność pewnie taka sama jak w Warburgu, o którym mówiłem wcześniej. Wygląda jak Maserati, wygląda jak, jak taki stary, stary wyścigowy samochód lat 70' -tych. Był produkowany właśnie y, od roku 1969 do 1979 i cena 28 500 marek wschodnich. Trzecim samochodem jest... Y, trzecim samochodem jest... Warburg 312 Coupe HT. To wygląda na taką już ekskluzywną limuzynę dla Honeckera, ale o niemieckich o Honeckerze i o jego samochodach powiemy troszeczkę później. Zatem motor 3 cylindrowy Pewnie wszystkie samochody miały taką samą, taki sam silnik. Prędkość tutaj 125 na godzinę i cena 20 tysięcy marek. Tak to wygląda oczywiście wschodnich. Idziemy na drugą stronę. Gdzie mamy gdzie mamy Warburga takiego, którego już pamiętamy, z mniej więcej z polskich dróg, takiego już nowocześniejszego, czyli Warburg jest takim fajnym e, Volkspolizei, czyli policja taka e, ludzka, czyli tak się wyrażę. Czyli Warburg 353, bardzo znany dymiarz, zawsze jak jechał, to za nim była ogromna taka e, dymowa. Czyli Warbuch 353, motor trzycylindrowy, dwutaktowy oczywiście, pojemność 992 cm, moc 50 koni, 130 na godzinę i cena była 16 16950 marek. Jest yy, ubrany, że tak powiem, na biało-zielono, czyli ta kiedyś NRW policja. Yy, no i cóż, zdjęcia, proszę sobie zobaczyć zdjęcia, oczywiście będę robił. Trzecim samochodem jest Warbuch 353 400 Kubel. Kubel, to znaczy nie, że kibel, że, na śmie że śmieciarka ale to jest taki jakby offroad. Coś w tym stylu. Automobil, muzeum Eisenach. To samochód ma z boku taką nalepkę. Oczywiście ubezpieczony w ADAC. Um, I mamy oczywiście ten sam motor, tę samą pojemność 50, cm 3 prędkość 130 i nie był na sprzedaż niść Verkaufisch, e, czyli prototyp. Produkowany wyprodukowany w 1971 roku, czyli ma tyle lat co ja. Moi drodzy słuchacze, czyli Automobil Gwerks Eid Eisenach, czyli samochód ma tyle lat co ja. Proszę sobie zobaczyć na stronę po raz kolejny zapraszam. Samochody są genialne. Jesteśmy w całym centrum Berlina Wschodniego i mam nadzieję, że nasza wycieczka dzisiaj będzie równie ciekawa. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio przepiękne bardzo dobre truskawki w, de, w Dublinie w Berlinie co ja chciałem powiedzieć zatem kilo truskawek 3,90 a kupię a czemu nie zobaczymy jak to wygląda oh So, 93 ein Kilo Körbchen, danke. Haben mhm. Sie 90 Cent oder war Sie Nein, habe ich, ja, hab ich nicht. Gut, also das sind 4. Und 1,10 Euro zurück. 1 Euro und 10 zurück. Ja. Danke Ihnen. Und lassen Sie sich gut ja. schmecken und halber Kilo. Ein Kilo. Ja. Bitte zum Aussuchen. Oh mein maybe. Maybe die, is die kleine, ja. to jest tylko 2,10 Euro. jest Ja, oczywiście. To jest jeden. 2,90 Euro, bitte. Ja, vielen Dank. Euro. 6,10 Euro. Ja. Tak stałem się posiadaczem wielkiego, wielkiego koszyka pełnego truskawek niemieckich, a może wcale nie wiadomo, że niemieckich, może są, może są z Polski. Proszę sobie zobaczyć na Flikra, tam jest zdjęcie budki z truskawkami, bardzo fajna budka i pani też, bardzo miła. Mój koszyk z truskawkami, proszę bardzo, i iPod. I tak to wygląda właśnie, idziemy w kierunku Aleksander Plas, nie wiem czy dobrze idę, ale... Mam 8 godzin w Dublinie, w jakim Dublinie? 8 godzin w Berlinie, więc na pewno znajdziemy Aleksander Zapraszam na kolejne wejście i zajadam truskawki niemyte, ale wielka jada. eine große truskawka, mm, bez szypułki, szypułkę do środka, żeby nie, nie śmiecić na niemieckiej, berlińskiej ulicy. Mmm, gut, ja schon gut, nom nom nom ran ran ran ran ran ran ran ran ran ran Aha. Pani mówiła, że daleko, ale, ale mamy czas, mamy czas, mamy czas, wieża teraz powinna się gdzieś wyłonić. Idę sobie ulicą, idę sobie ulicą a, Zingerstrasse, Zingerstrasse i okalają mnie takie budynki, w zasadzie można by się poczuć jak w Polsce, o policaj przejeżdża, biało-zielone, Otaczają mnie takie budynki typu nasze wieżowce gdzieś na Mokotowie. Albo gdzieś na Winogradach w Poznaniu, albo gdzieś na, e, no nie wiem, gdzie jeszcze, jakie dzielnice można, każdy sobie znajdzie w każdym swoim polskim mieście. Czyli na pewno jesteśmy w Berlinie Wschodnim, tutaj takie właśnie siermierzne, komunistyczne wieżowce, aczkolwiek obłożone jakimiś takimi płytkami. Mam wrażenie, że to chyba jest, że to jest chyba y, dzieło już tutaj NR. Nie nrd tylko NRF-u. Czyli jak już po zjednoczeniu, że te wieżoste po prostu wyglądają tak schludnie troszeczkę. Już nie ma takiej wielkiej, siermieżnej, wielkiej płyty, ale... Ale... No cóż. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Idę sobie dalej. Wierzę jeszcze nie widzę, ale widziałem ją z pociągu, więc musi, musi gdzieś być. Um, spokojnie bardzo dzisiaj z po, Mamy poniedziałek. Mamy około godziny 14.00. I naprawdę, naprawdę... A, nie wiem, gdzie jestem. O, widzę wieżę, widzę wieżę. Właściwie ją zauważyłem. Jest jakiś między kilometr przede mną. Świeci się taka kula z takim biało-czerwonym, z taką białą-czerwoną dzidą. To pewnie po to, żeby samoloty widziały, jak lecą. Zresztą na górze, nie wiem, czy, słucham, czy słyszą, że samolot leci. A, pewnie jakiś bombowiec. to albo coś takiego. Zatem widzę wieżę, czyli nie jestem daleko. Muszę sobie obliczyć, ile czasu mi zajmie Ile czasu mi zajmie dojście do tej wieży? Myślę, że tak z pół 40 minut. No, bo zostawiłem moje bagaże właśnie w schowku na stacji Ostbahnhof. Dwie wielkie walizki, jedna walizka pełna mięsa, bo od teściowej dostaliśmy mięso jakieś, nie wiem po co, bo lodóweczkę i zamrażalnik mamy pikusiową, ale jak ja czasem przyjeżdżam do Polski w tym wypadku... A, moi drodzy właśnie słuchacze nie wiedzą, że ja przyjechałem z Poznania pociągiem, bo byłem u mojej mamy posprzątać garaż, bo jak się wprowadziliśmy, zasadzie jak moja mama się wprowadziła w 2000 roku do nowego domu po 20 latach życia na osiedlu bajkowym w Poznaniu, no to wszystkie klamoty, graty wrzuciliśmy właśnie nad garażem jest taki schowek dość duży i wszystkie tam rzeczy. No i po 6 latach nadszedł czas, kiedy trzeba było to wszystko posprzątać. Pół mojego życia jest tam właśnie w garażu na górze u mamy. No i mama się ostatnio wkurzyła i powiedziała jak nie posprzątasz to wyrzucę. No i musiałem przyjechać, czyli mama zamówiła irlandzką firmę sprzątającą, jednoosobową w postaci mojej. No i przyjechałem do mamy na 3 dni, w zasadzie w, zasadzie na, w sobotę rano. Tu nikt nie przechodzi na czerwonym świetle, w Irlandii też wszyscy by przeszli, mamy czerwone światło. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy, jak już powiedziałem, Strasse. z... Cholera, co to za ulica? Widzę, ale zasłania mi słup. Andreas Andreas Strasse. No i mama zamówiła służby sprzątające w postaci mojej. No i przez całą sobotę z przerwą na mecz Polska-Azerbejdżan czy Armenia, jak to tam było, sprzątałem w garażu, jak i w niedzielę. No i dużo swoich rzeczy między m.in. świadectwa licealne, jedno, ale dużo takiej ze szkoły podstawowej. No i różnych fajnych zeszytów moich z polskiego. Bo ja kiedyś byłem noga ogólnie z polskiego, nie umiałem porządnie pisać, ani nic. A dopiero... Teraz się jakoś tak wyrobiłem niedawno i, i w sumie fajnie piszę i ciekawie i, no jak to każdy skromny człowiek tak. Zatem zatem e, wsiadłem dzisiaj w pociąg do z Poznania do Berlina o godzinie 14 o godzinie 10:40 ileś o 13 z minutami byłem w Berlinie. Zostawiłem na Ostbacho w moje bagaże. Poszedłem do McDonalda nabyć wzrosty kupna jakiegoś burgera, żeby rozmienić 20 euro na, na, na Juraki, żeby mieć na maszynkę, która schowała mój bagaż, mam nadzieję, na jakieś 6-8 godzin, zatem takie, o, jaka piękna zięba niemiecka tutaj po niemiecku nam się bywa. Zatem tak to wygląda, byłem w internecie sprawdził lot, no i po zakupie są z które Państwo słyszeli, Jest piękny, dobry niemiecki, z steczniam się w niemieckim troszeczkę, bo nie używam w ogóle, kiedyś, kiedyś używałem, zatem yy... Idziemy do wieży. Idziemy wierze. Widzimy już wierze. Znaczy ja widzę. Słuchajcie, znaczy, zobaczę, zobaczę pewnie na flikrze potem. I tak to wygląda. Idziemy dalej cały czas Singer's Strasse. Przyjeżdża po nas ładne wierze. Well hi there people, you know me. I used to run a little drunk, cold dreaming. I was number one, in the people's choice. And everybody listen to my mighty voice. My name is Adolf, I'm on the mic. I'm gonna hip you through the story of the new world. Right, that all began down in Munich town. And pretty soon the world started getting So I said to Martin Dorman, I said, hey, Marty, why don't we throw a little Nazi party? So we had an election, well, kind of, sort before you knew, hello, new order, to all those mothers in the fatherland. I said, us oh, too, baby, I got me a plan. I said, what you got, Adolf? What you gonna do? I said, how about this one? Well, War Polnoty Europejskiej, nadaje. nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy już z Aleksanderplatz, stoję pod takim zegarem, nie wiem czy moi słuchacze wiedzą o czym mówię. Um, to jest taki zegar, który ze starych niemieckich pocztówek, ja pamiętam i też pamiętam, że mama mnie właśnie gdzieś tutaj zostawiała. Staram się znaleźć tą ulicę, gdzie mama mnie zostawiała, ale chyba już wiem gdzie gdzie mi mama na rogu zawsze zostawiała. Ale to jest taki sławny zegar na, na Aleksander Plac, który teraz jest w zasadzie całkowicie rozryty. Słyszę, moi drodzy zobaczę, młoty pneumatyczne, koparki komatsu i różne inne takie rzeczy. W zasadzie cały Aleksander Plac od strony właśnie tego zegara, nie od strony wieży, jest rozryty. Kopią, robią chyba nową posadzkę, mam wrażenie. Um, no i cóż, mamy ten zegar, który się kręci i podobno jak się stoi, to jak się stoi, to on się kręci, że tak powiem. W każdym razie kręci się nad nim, nad tym zegarem, można by powiedzieć, że to jest Układ Słoneczny. Tak, bo widzę Saturn, widzę Uran, widzę Neptun, widzę Słońce w samym środku i to się kręci. A główny zegar, który jest podzielony, jest takim walcem, jest podzielony pewnie na 24 takie jakby wycinki tortu i na każdym jest godzina, czyli mamy tutaj widzę 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, czyli stoję, w, e, o, stoję właśnie przed godziną 14, e, w zasadzie powinno stać przed 15, bo jest za 10, z3 za czyli 15 godzina jest w Helsinkach, w Rydze, w Talinie, w Wilnie, w Mińsku, w Kijewie, w Bukareszcie, w Sofie, w Nikozji. E, tak, tam jest ta godzina. A stoję... Nie, coś tu się porobało. 14 powinna być, a może 15, .00? 14 .00 powinna być, aha, bo jeszcze mamy 14.50, nie mamy 15.00, mamy, mamy... o tutaj młotkują. E, Godzina 14 jest w Amsterdamie, w Berlinie, w Brukseli, Budapeszcie, w Madrycie, w Pradze, w Sztokholmie, w Warszawie, w Oslo, w Kopenhagen, w Wien, Bern, Petersburg, nie, Presburg, nie wiem co to jest Pressburg. Belgrad, Rzym, Tunis. Ojedzie tramwaj, taki niemiecki, pomarańczowy, z Jägemeister. Jägemeister jest taka nalewka. Sein Kleine Jägemeister. Może znajdziemy tą piosenkę, bo bardzo fajna była piosenka o Kleine Sein o 10 małych, klejnych jego majsterkach. Znajdziemy tę piosenkę, na pewno zaraz po tym wrzucimy, bo jest bardzo, bardzo fajna. Godzinę 13 mamy w Reykjaviku, w Dublinie, w Londynie, w Lizbon, czyli w Lisbonie. Potem Casablanca, Dakar i Accra. I cóż, Plac, stacja kolejowa, metrowo-ubanowa na Aleksander Plac i stoję przed wieżą. Mamy dzisiaj dziwny dzień. Zdjęcia mi nie wychodzą, bo chmury są na niskim pułapie i chmury jakby tak duszą tutaj to, to, to wszystko. Czuję się spocony strasznie, chociaż nie jest gorąco, jest jakby duszno, jest, jest parno, jest bezchmurnie, jest bezchmurnie, bezwiecznie, jest bardzo chmurnie, w zasadzie nie widać słońca, ale jest tak strasznie, strasznie duszno. Oczywiście dużo turystów pod tym zegarem. Oczywiście... Wracam do wspomnień, które chyba 20 lat temu tutaj się zaczęły, czyli Berlin. Zobaczymy czy na wieżę można wjechać na, górze, na górę, przez chwilę wyjąłem skromne 100 euro na drobne wydatki, chciałbym odwiedzić Zarę, kupić sobie coś. Eee, w Berlinie kupowałem, czy kiedy byłem w Berlinie? A, chyba w październiku czy w sierpniu, jakoś tak ostatnio. Ale byłem tylko przejazdem, kilka godzin wysiadł przy, na stacji Zoom, miałem dwie godziny do samolotu chyba jakoś tak wysiadłem, wsiadłem a teraz mam prawie 10 godzin w Berlinie i pochodzę, pozwiedzam zobaczymy jak mi się uda to wszystko dla was, moi drodzy, zrelacjonować zatem idziemy w stronę Aleksander i tyle spotkamy się za chwileczkę po piosence Eine kleine Seine Jägermeister to tkniemy wieże Oddech Erisha Honeckera to tyle Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś. Mówi takie coś nie tylko dla orbów. Zatem przed chwilą zegar, a teraz znajduje się już w kolejce po bilety na wieżę. Tak, ta wieża słynna w całym centrum Berlina. Mm, bilet pełny, męski. Normalny kosztuje 8,50, dla dzieci do 16 lat 4 euro. Kolejka nie jest za długa. Nie wiem dlaczego. Mm może dlatego, że jest poniedziałek, a nie sobota, ani niedziela ani dzień wolny zatem serdecznie zapraszam na wycieczkę na jeden chyba z trzech najważniejszych e, turystycznych e, doznań Berlina, bo w zasadzie nie wiem co jest najbardziej najbardziej e, takie most turystyczne ciekawe, czy brama brandenburska czy Berlin e, Berliński mur, czy właśnie wieża do której mam zamiar zaraz się dostać. Na razie stoimy w kolejce po bilety. Nie ma, nie ma y, żadnych wolnych miejsc kawiarence na górze, ale jest platforma taka widokowa, na pewno na którą sobie wyjdziemy i tam porozmawiamy o najwyższych budynkach na świecie. To tyle. Yy, chciałbym nie wyłączać mikrofonu, zobaczymy czy się uda w ogóle coś nagrywać, zobaczymy jak długo winda idzie na górę zarejestrujemy to wszystko dla moich drogich słuchaczy, myślę, że myślę, że e, jakieś 30 sekund, może 40 pojedzie na górę, nie mam pojęcia, w każdym razie wiem, że jak jechałem w Chicago Sears Tower, to było 98 pięter albo nawet 101, bo chyba na te 3 na górę trzeba było wejść, no to winda jecha jakieś 20 sekund i zanim zdążyłem przekrąć ślinę Um, już byłem na górze. W każdym razie szybko, szybko, szybko zapierdalała ta winda na górę. Pamiętam wtedy. Ale to były Stany, to był nowoczesny budynek, a wieża już ma dużo, dużo lat. O wieży i o najwyższych budynkach powiem wam, drodzy słuchacze, już, jak już będę na górze. To tyle i zapraszam na jazdę windą. To już za chwilę. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. bilet 850, taki podłużny, Ein Trit z karty numer 1904-2007, i wchodzimy do windy, która podobno jak pani mówi, jedzie 6 metrów na sekundę. Przepraszam, 6 metrów i 25 centymetrów na sekundę. Wsiadają, bliska wysiadają, a my wsiadamy. So, dann geht auch schon los. Wir fahren zur Aussichtsetage. 203 Meter geht's hoch, das Ganze in 40 Sekunden. 6 m, na Sekundę. No to ruszyliśmy windą. 10, 15, 30. 50, 100, 50, 186, zwolnia, 194, 200, 206, 206 metrów to jest poziom, to jest poziom tutaj, gdzie wylądowaliśmy. Poziom windy na jest 6 metrów, a na końcu ma 200... 200 dużo. Zatem... Ale fajnie. Ale fajnie. Wszystko widać. O, widać moje lotnisko. Nie, to jest Tempelhof, przepraszam. Zatem zrobię małą rundkę w koło i przybliżę, moim drogim wszystkim słuchaczom, historię tej wieży, jak i historię muru berlińskiego, tak pokrótce, bo historia jest naprawdę bardzo, bardzo długa, a nie będę się w to wgłębiał za dużo, W porządku, bym trochę wierzę. Zatem gdzie ja jestem od strony? Tu jest chyba lotnisko Tempelhof, to jest znane, stare amerykańskie lotnisko, chyba nadal amerykanie tam e, stacjonują, pamiętam jak samoloty i tramwaje się porywało i mówiło się na Tempelhof, proszę. A... Ładnie tu, wysoko. Szkoda, że, nie, że niebo nie jest przejrzyste, tylko jest, jak już wspomniałem, szare, ciężkie. Ale, ale... Proszę sobie zobaczyć na zdjęcie na Fliksze. Tam wszystko, moi drodzy słuchacze, zobaczą. Zatem... I zapraszamy na historię tej wieży. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z zielonej Irlandii. Obiecałem historię historię wieży, więc... A... Posłuchajcie, moi drodzy słuchacze, wieża w Berlinie, czyli Fernzen-Turm, to się tak nazywa, 365 metrów, czyli wieża przekaźnikowa dominująca nad horyzontem byłego Berlina Wschodniego, jest drugą co do wielkości budowlą w Europie, a wygląda jak satelita umieszczony przypadkowo na szczycie potężnego komina fabrycznego. Choć e, jej szczyt często tonie w chmurach, stanowi dobry punkt obserwacyjny, a w pogodę dni platformy widokowej, z platformy widokowej roztacza się wspaniały widok, około 40 km. Dzisiaj, jak już wspomniałem, jest troszeczkę zachmurzony horyzont, jest taka jakby mgiełka w powietrzu i widać wszystko w miarę blisko. Bardzo dobrze, ale troszeczkę daleko e, jest to wszystko rozmyte. Wieża nie jest w chmurach, ale jak już wspomniałem, dzisiaj jest strasznie taki duszny, duszny, duszny, duszny dzień. E, po platformy platformie widokowej znajduje się Telekafe, gdzie niestety nie dostaliśmy się, bo e, mnóstwo, mnóstwo ludzi siedziało i nie da rady było wejść. E, telekafe obraca się, w zasadzie cała ta kula na górze w ciągu godziny obraca się dwukrotnie wokół osi. Kiedy blask słońca padnie na kulę wieży, refleks światła tworzy krzyż widoczny nawet w Berlinie zachodnim, do którego niedługo dojdziemy. Zjawisko to nazywane jest przez Berlinczyków zemstą papieża. Bardzo ma martwiło poprzednie władze. Tak to wygląda. Zatem wieża jest naprawdę ładna. Dawno, dawno temu chciałem na nią wjechać, a dopiero dzisiaj przypadkowo się udało wjechać na te 206 metrów. Może jakiś telefonik? Może skontaktujemy się z naszymi najbliższymi? Proszę bardzo. Słuchajcie Podcastu, nie tylko dla orów. Reklama. Irren ist menschlich, sagt man. Aber sicher sind wir Schallplattenverkäuferinnen besonders anfällig dafür. Da stehen schon eine ganze Weile zwei junge Mädchen im Laden. Sie tuscheln. Nicht gerade albern, aber no, lasse ihnen den Spaß, denke ich. Vielleicht trauen sie sich nicht. Endlich entschließen sie sich. Ach, entschuldigen sie bitte. Wir, wir wollten... Wie interesieren uns für tanz. Natürlich entschuldige ich. Machę die beiden aber gleich darauf aufmerksam, dass rock'n'roll und überhaupt solche Geräuschplatten bei uns nicht geführt werden. Ich bin sowieso der Meinung, junge Mädchen von heute sollten ruhig noch andere Dinge im Kopf haben, als nur tanzen. Tak to wygląda, mniej więcej historia wierzy. Grzechem by było nie zadzwonić, będąc w Niemce, do Gosi. Zatem zainteresowalmy, Gosia sama się oczywiście. Zobaczymy, czy coś będzie słychać. Memory, find, Siara W domu Goś nie ma, spróbujemy na chwilkę. Halo? Ja, Gosia. Guten tak gut, Guten tag. tak Guten Tag. Co tam u Ciebie słychać? Gdzie jesteś? Jestem na 278 metrach nad poziomem ziemi. To mniej tak? więcej jest y, taka wysoka wieża w Berlinie. I z tego powodu dzwonię do Ciebie powiedzieć Ci, że y, no jest to kurwa wysoko. Że to jest? Że jest wysoko tutaj. Aha. No to są takie wieże. W... No w sumie tak. A chodzę sobie tu i tam i zwiedzam, zwiedzam, zwiedzam. A co małgorzaty słychać? No, tak akurat tak. jestem. Aha. Aha. Tak. A będziesz później. A będziesz później, to byśmy porozmawiali sobie dłużej. No będę w domu tak od 2, czy. No później, później. No o czym będziesz później w domu? Tak, tak od 6? No, to bym zadzwonił później z jakiegoś tutaj z budki, to pewnie wyjdzie taniej. Dwa nastym, jest 17 plązałem z domu. No właśnie, czy będę miał jakąś reprymendę? Proszę? Będę miał jakąś reprymendę? Może? Małgorzata jak się czujesz dzisiaj? Co u ciebie? Jak weekend? Weekend e, e, bardzo dobrze. Tak? Ja, ale z gód, ale skla. Ja już Aha, no tak na urlop. Tutaj w Berlinie chmury są bardzo takie. Y, chmury są po prostu, nie widać za dużo. No, tak chwilę o pogodzie, dobrze. Dobrze, gościu, to tyle. Zadzwonię do ciebie tak za dwie godzinki myślę, jak będę wracał. Może spod Bramy Brandenburskiej, co myślisz? Aha. To będę koło Bundestagu w takim razie o Dobra. Tak, to czus. To czus. Bizdan. Ja. Zapraszamy już na dół. Pójdziemy, widziałem właśnie, że Bundestag i nie Bundestag tylko ten yy... Brama Brandenburska i obok stoi... Co to stoi, cholerystwo, zapomniałem nazwy, zaraz pójdziemy, to zobaczyć. to nie jest daleko, jakieś pół godziny drogi pieszo, z powrotem wrócę sobie ubanem i tak to wygląda, zatem jedziemy na dół, znowu 6 metrów 25 cm na minutę, tak szybko pojedzie winda, chociaż może na dół to idzie szybciej nawet, zobaczymy, zatem zrobię sobie jeszcze tutaj kilka zdjęć, chociaż zdjęcia wychodzą bardzo, bardzo mizerne, bo jest bardzo szaro, bardzo szaro i mało kontrastowo, tak to wygląda, dużo ludzi tutaj na wieży, dużo, dużo młodzieży i w ogóle... I fajnie, podoba mi się. Bardzo dobrze widać tutaj w tak okolicach kilometra, a potem już się wszystko rozmywa, bo, bo jak powiedziałem, niebo jest takie się bardzo, bardzo, bardzo zakurzone To tyle i zapraszamy pewnie na następne wyjście już spod <śmiech> spot gandympurskiej, którą widzę tutaj niedaleko. Żadna dziewczyna nie da Ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu nie tylko dla. Tak obułów, to wygląda. W rozmowa Lietrowski. z Gosią i wizyta na wieży telewizyjnej w Berlinie. Myślę, że to będzie tyle na pierwszy podcast o Berlinie, pierwszą część. Miałem wrażenie, że wszystko się zmieści w 50 minutach, ale to było tylko moje wrażenie. Materiału mam na dwa podcasty. No, nie wiem, czy to słuchacze, że tak się wyrażę, znajdą ciekawie, ale za. Chwilę będzie drugi podcast o Berlinie. Proszę sobie zobaczyć następne. Myślę, że może już nie 50 minut, ale, ale będzie tego mniej. Może będzie więcej muzyki niemieckiej w tym wszystkim. Zatem zapraszam. Mam nadzieję, że potraktujecie ten podcast jako taką wycieczkę. Jako takie troszeczkę przybliżenie Berlina widzianego moim okiem. Jest to wszystko takie rozlazłe. W zasadzie... W ogóle nic nie jedno, w ogóle nic nie montuję, wrzucam wszystko. Wiele osób może, wielu osobom może się to nie podobać, może to być nudne, ale tak chcę, żeby to wyszło, tak chcę, żeby to było zmontowane, niemontowane prawie wcale. Troszeczkę reklam, troszeczkę różnych głupotek w środku i tak to wygląda. Może na końcu jakaś piosenka Stefana Raba, którego bardzo, bardzo lubię. Pamiętacie, moi drodzy słuchacze, że był kiedyś podcast Wirkiewen, ze Stefanem Rabem, jeden z moich najulubieńszych niemieckich um, wokalistów, ale takich śmiesznych wokalistów, fajnych. Zatem pierwsza część podcastu z Berlina yy, u, uważa się za zamkniętą. Zatem Stefan Rab na koniec i zapraszam na drugą część, gdzie będziemy już z powrotem na ziemi. Zrobimy wycieczkę koło Szprewy, zobaczymy jakie czapki mają nad Szprewą i czy trawanty jeżdżą po ulicach. Będzie też o Bramie Brandenburskiej, będzie troszeczkę o Reichstagu, będzie też troszeczkę o herbacie, którą zaserwowali mi na sam koniec restauratorzy na Ostbahnhof. To tyle, to tyle, to tyle. Więcej nie gadam i zapraszam na drugą część o Berlinie. Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję za uwagę. Do jedzenia. Polecam się na przyszłość. Heute mache ich einen kleinen besuch bei einem 5-Sterne-Restaurant, den Namen darf ich aus werberechtlichen gründen nicht verraten und da bin ich mal gespannt, was passiert. So, und da mache ich mich jetzt noch mal ein bisschen nützlich und zwar am Drive schalter Herzlich willkommen bei McDonalds. Dies ist die automatische Bestellannahme. Nennen Sie bitte zuerst das Produkt und dann die Anzahl. Ähm, Fish -Mac ein. Ich wiederhole Big Mac 3. Wenn die Bestellung richtig ist, dann hupen Sie bitte. Nee, ist gar nichts richtig. Geben Sie bitte ihre neue Bestellung ein. Oh Fischmeck ein? Fischmeck 1. Wenn die Bestellung richtig ist, hupen sie bitte kurz. Ich erzähle die Geschichte von einer, die ihr kennt. Sie liegt in der Glotze auf weißen Berger sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant Und schon das ganz allein macht die Sache interessant Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus, meine Damen und Herren. Wie verrückt, Hain blöd, Captain Blaubeer und die anderen sind entzückt. Die Maus nachzufrieden an einem Stückchen Käse, heimblöd. Und die Jungs machen eine Bolognese. Die kleine gelbe Ente watschelt lustig durch den Saal. Von vorne nach hinten und das Ganze noch einmal. Der Elefant tütet noch mal einen aus dem Rüssel raus. Dankeschön, hier kommt die Maus.